Pod klawiaturą odcinek pierwszy, sezon drugi. Wszystko na nowo i tak dalej, bla, bla, bla. Yy, zaczynamy na nowo od drugiej serii, od pierwszego odcinka, bo poprzednie, poprzedni nawet nie wiem kiedy był, pewnie gdzieś w okolicach świąt. Yy, albo i wcześniej. Nieważne, bardzo dawno temu, więc nie było sensu ciągnąć tego samego wątku. Zaczynamy ja i Lux od nowa, będą teraz się pojawiać odcinki. W sumie nie wiem, jak się będą pojawiać odcinki. Jak będą, to na pewno posłuchacie. Jak nie będą, to nie posłuchacie. Na pewno nie będzie to na razie zbyt regularne. Przynajmniej z mojej strony, bo, no bo ja jeszcze mam szkołę. Luks już kończy. Znaczy, no, kończy w sensie matury, pisze, nie? W każdym bądź razie wakacje nastaną. To będzie na pewno bardziej regularnie. Teraz będzie jak będzie. Ważne, że zaczęliśmy w ogóle. Nowa seria, nowy podkład, jak pewnie słyszycie. Fajny podkład. Aktualnie idzie Supreme Commander. Nie wiem, czy ktoś grał, czy ktoś może słuchał. soundtrack fajny, gra niezła. Dobrze, co tu jeszcze powiedzieć na początek? Na początek trzeba przeprosić, że tak długo nie było. Dalej trzeba powiedzieć, że też mówiłem nie, ja tak kompletnie na dzisiaj idę tak ściąga mi się coś akurat, bo przeinstalowywałem system więc jakieś sterowniki jeszcze się ściąga ja włączyłem sobie mikrofon, podłączyłem mikrofon i, i mówię, bo, bo miałem zacząć w najbliższej przyszłości i najbliższa przyszłość właśnie nastała no z tego co wiem to Lux też nagrywa, możliwe, że już nagrał i zamieścił a w momencie kiedy to słuchacie nie jest to odcinek pierwszy, a drugi, ale to się jeszcze zobaczy. Nie wiem jak będzie z pomysłami na części techniczne i tak dalej. Na pewno będzie co czytać, bo od ostatniej audycji na pewno ja i Luke sporo napisaliśmy, a i na forum się pojawiło co nieco. Więc też będzie można cokolwiek tam przeczytać. Gadajna poprosowa, no to wiadomo, coś się wymyśli zagadki też może coś powymyślam eee, jeśli chodzi o część techniczną, tutaj będzie najgorzej tak podejrzewam na razie mam temat mam parę tematów awaryjnych i ten, który dzisiaj będzie jakby zaczątkiem tej serii tematów awaryjnych ale o tym za chwilę, jak już zacznę gadać o... będę w części technicznej na razie jednak chciałbym jeszcze powiedzieć i poprosić wszystkich słuchających jeśli mają jakikolwiek pomysł, w sensie co można by mówić, o czym można by mówić w części technicznej, czy w jakiejkolwiek innej części podcastu, czy też macie takie ambicje, żeby cokolwiek nagrać, macie mikrofon w domu, nieważne jakiej jakości, ważne, że jest mikrofon. Jeśli macie mikrofon, jeśli macie pomysł, to czy co? No, do roboty. No. Nagrywajcie, przysłuchajcie. Nie wiem, czy podawałem drogi kontaktowe. Teraz w ogóle jesteśmy na innej stronie, w ogóle założyłem bloga naszego podcastu. Bo będziecie mogli w ten sposób sub subskrybować. Może jeszcze, w, no nie ma co wyjaśniać, ale może w gadaniu popracowy, jak nie zapomnę, to coś, niecoś o tym powiem. Um, co jeszcze? No, może wróćmy do wątku, tak? jeśli macie jakiekolwiek pomysły to ślijcie je albo mnie albo Luxowi na pw na napiszemyfora.pl albo na maila mój to jest dr1313małpa gmail.com 1313 gmail nie, nie będę teraz dyktował do Luxa musiałbym tam władzić nie ma sensu więc no i to chyba tyle Przechodzimy do następnej części i tutaj kolejna moja innowacja. Myślę, że nie będę yy, nie będę wstawiał tych całych przerywników i tak dalej, tylko po prostu będzie chwila podgłośnienia i ja to powiem, że przechodzę do następnej części. Zobaczymy, jak to będzie wszystko grało. Tak więc, witam w części technicznej. Um, dzisiaj, w związku z tym, że nie miałem pomysłu co, co zrobić, co powiedzieć, będę mówił o gatunku, który niedawno odkryłem, można tak powiedzieć, um, który mi się bardzo spodobał i który, w którym już zacząłem nieco pisać. Tym, którzy bywają na forum i tym, którzy czyta, czytali ten tekst wiedzą o co chodzi, chodzi o steampunk. Ale teraz ogólnie powiem, o co chodzi em, o co chodzi w tym całym gatunku, tak? Więc steampunk powstał, e, s, powstał od gatunku zwanego cyberpunk, e, który to był odmianą e, nurtu science fiction, to jest trochę zagmatwane. E, najpierw było science fiction jako ogół i z tego science fiction powstały takie drobniejsze podziały, w tym cyberpunk, czy cyberpunk, jak woli się nazywać, i w cyberpunk chodzi w sumie o to, że człowiek istnieje, żyje w takiej bardzo, bardzo zindustrializowanej rzeczywistości, gdzie żyje w gigantycznych miastach, jest całkowicie zależny od maszyn, od komputerów, która jest na bardzo technologia jest na bardzo wysokim poziomie i, na, i na jakieś tam peryferie tego czy coś się dzieje, no wiadomo. Takie tak zwane jest, jest określany mianem 3M, miasto, masa, maszyna, bo zazwyczaj też wal, y, główni bohaterowie walczą przeciw jakiejś zbuntowanej maszynie czy coś, więc no to można i nazwać, y, za, zakwalifikować do cyberpunku Matrixa, tam chyba trzecią część, coś takiego, ale, ale nie wiem jak to się tam klasyfikuje. W każdym razie od cyberpunku powstał steampunk. Jak mówi nazwa sama, Steam, czyli para z angielskiego, no i punk to jest ten przedrostek dla tego, dla tego typowego gatunku. <śmiech> Steampunk jest to odmiana fantastyki naukowej, gdzie takim myśl, taką myślą przewodnią jest, co by było gdyby ludzie w epoce wiktoriańskiej, czyli powiedzmy, bo akcja jest zazwyczaj osadzona w, 30, w latach 30-40 XX wieku, więc co, co by było, gdyby ludzie z tej epoki mieli e, technologię porównywalną do dzisiejszej, albo nawet bardziej zaawansowaną? No wiadomo, że nie wyglądałoby to wszystko tak, jak teraz wygląda, jak na przykład e, mp 3 z jakiej słuchacie, która jest mała, ładna, płaska, e, srebrno-czarna, czy komputer, przed którym siedzicie, który pewnie wygląda podobnie, jest po prostu jak najmniejszy, jak najbardziej płaski, jak najbardziej zaawansowany technicznie, w kolorach właśnie najczęściej srebra, czerni czy biel to rzadziej, bo to chyba maki tylko mają. No ale w każdym razie wszystko się wydaje takie sterylne, takie nasze, nasze pojęcie zaawansowanej techniki. Gdyby coś takiego osadzić w realiach właśnie steampunkowych w, lat, w czasach tych 34, 30 i 40 roku, XX wieku, wszystko by zapewne wyglądało mniej więcej jak z tamtej epoki, czyli powiedzmy wszędzie mieć złoto jakieś, um, wszystko oparte na, tych, na nie na energii elektrycznej, a energii mechanicznej, czyli i para, bo jakoś trzeba tą energię, um, energię uzyskiwać. No i wszystko ma taki, taki klimacik nie tyle co dzikiego zachodu, ile takiego mm, no właśnie steampunkowego, no, takiego wiktoriańskiego dostojeństwa i, i poczucia estetyki. Może teraz przeczytam mniej więcej definicję taką typową encyklopedyczną z Wikipedii oczywiście, sobie może każdy sprawdzić ale e, steampunk odmiana fantastyki naukowej specyficzna boczna gałąź cyber, cyberpunku w przeciwieństwie do cyberpunku technologia otaczająca bohaterów nie jest oparta na elektronice lecz na mechanice, na przykład odpowiednikiem komputera jest maszyna różnicowa której będzie kawałek później Akcja utworów steampunkowych przeważnie rozgrywa, rozgrywa się w epoce wiktoriańskiej, erze rewolucji technicznej, wieku pary, stąd nazwa gatunku Steam z angielskiego para, w której his, historia potoczyła się inaczej niż w naszych dziejach. Dzięki temu steampunk zalicza się także do nurtu tzw. historii alternatywnej. Jednym z głównych wyznaczników podgatunku jest rozwój techniki, pro, e, techniki prowadzący do odkrycia wielu wynalazków nieznanych w, w naszej historii. Steampunk nawiązuje do twórczości ojców fantastyki Juliusza Verna, Herberta George'a Walesa czy Marka Twaina. Terminem powiązanym ze steampunkiem jest neowiktorianizm, naśladowanie XIX-wiecznej stylistyki nie będący jednak przedstawicielem gatunku. Obecnie coraz częściej uż, y, zaczyna używać się terminu dieselpunk, w którym odkreśla, określa się odłam cyberpunku z akcją osadzoną najczęściej w latach 30-40 XX wieku. Czyli już wiem, gdzie zrobiłem błąd. Lux mnie pewnie zabije, ale... Bo to jest historyk i pomyliłem wieki w ogóle. No nieważne, bo... Yy, jak mówiłem, to ja nie znam dat, ja wiem jak to wygląda po prostu z autopsji. Więc mało poprawka. Steampunk jest zazwyczaj osadzony w latach... Jak tutaj jest napisane... 1837-1901... No i, no i okolice oczywiście, to jest po prostu epoka wiktoriańska, bo ja czytałem lata i wieki e, Dieselpunku, o którym też za chwilę powiem e, które po prostu były podświetlone, tak było Hyperwatch <grym> mój błąd, przepraszam e, więc tak, jeszcze co można powiedzieć zaraz wrócimy jeszcze do samego gatunku steampunku ale tutaj się pojawiły dwa dwa pojęcia naśladowanie wiecznej stylistyki bo steampunk to nie jest tylko i wyłącznie gatunek literacki, czy gatunek ym, filmowy itd. Steampunk, y, steampunkiem można określić jeszcze ludzi, którzy bawią się w swego rodzaju larpy, czyli live-action roleplay, ym, w, czy w RPG też. Ym, to jest po prostu swego rodzaju subkultura, która jest zafascynowana właśnie tą epoką wiktoriańską ale też włącza w to trochę tej fantastyki cyberpunkowej typowo. No Można sobie to zobaczyć w internecie, nawet w Google, jeśli nie zaraz sprawdzimy. Steampunk, wpiszemy, Google grafika, od razu się coś niecoś pokazuje. Ach, jeszcze się tutaj coś włączy. Przepraszam, małe problemy techniczne można powiedzieć. Tak, no pojawiają się jakieś um, maszyna różnicowa, takie jak pokazana na Wikipedii dokładnie, znaczy to jest taki komputer stylizowany na maszynę różnicową, na taki typowo sty steampunkowy styl, są gogle, są różnego rodzaju jakieś mechanizmy, które właśnie wyglądają tak typowo steampunkowo, więc jeśli ktokolwiek chciałby zobaczyć jak to może wyglądać, no to zapraszam nawet Google Grafika i do przodu. No bo no, to się opiera w sumie... Ta estetyka cała się opiera na dużej ilości żelastwa, nawet niepotrzebnego, ale wyglądającego fajnie. Um, mnóstwie gigantycznej ilości trybików, wielkiej ilości um, z miedzianego i metalicznego koloru ogólnie. No i no, to jest steampunk po prostu. Taki no... Y, zaadaptowanie fantastyczne epoki wiktoriańskiej. Um, Dalej pojawił się termin Dieselpunk. Dieselpunk to jest, można powiedzieć, dalsza odmiana cyberpunku. Um, odłam tego cyberpunku, który um, również jest w podobnej epoce wynalazków i tak dalej jak właśnie steampunk. Też o tym zaraz powiem. Tylko, że tutaj y, kluczowe znaczenie nie odgrywa para, jak w steampunku, tylko właśnie takie no, jak diesel, tak, czyli jakieś paliwa, ogólne y, silniki spalinowe, mechaniczne. Ale już bliżej temu jest do naszej współczesnej rzeczywistości, niż do tej, y, do tej epoki wiktoriańskiej właśnie. No i teraz, co tu jeszcze można powiedzieć? Steampunk... Y, no to, to, to trzeba poczuć, bo bardzo trudno jest wyjaśnić dokładnie na czym może polegać taki, taki steampunk, na czym to może wszystko. No Trzeba mm, posłuchać muzyki, y, pograć może w gry jakieś, czy pooglądać filmiki, y, poczytać coś, chociaż z tym jest bardzo, bardzo trudno. W polskim wydaniu jest może 3-4 książki, które i tak bardzo ciężko dostać, steampunkowe właśnie na jedną poluje, ale na razie na razie nie wychodzi. Um, ale pan trzeba poczuć, żeby wiedzieć o co chodzi. No bo co wam da tłumaczenie, że na przykład um, jest to ogólnie um, pomysł, um, pomysł, gdzie każdy um, każdy będący w tej epoce jest wynalazcą mniej lub bardziej udanym. Um, każdy um, każdy w jakiś sposób zna się na tej mechanice, lepiej lub gorzej i no, no po prostu ma taki typowy klimat, no, Steampunk po prostu ma swój klimat, którego nie da się wytłumaczyć słowami, nawet, nawet na, najlep, najlepiej władający słowami, człowiek nie będzie w stanie tego wyjaśnić, tak? W taki sposób, żebyś ty, drogi słuchaczu, poczuł dokładnie to, co, poczuł dokładnie ten gatunek, ja już siedzę w tym dość krótko, bo mm, fakt, że wcześniej coś tam mi się obiło uszy, że coś takiego jest, coś tam widziałem niby, ale nie nie, nie, yy, nie, toż, nie utożsamiałem tego z typowym gatunkiem steampunk, tylko jakieś takie dziwne coś, w miarę fajne, ale nawet nie wiem jak to nazwać. I yy, jak znalazłem dokładnie nazwę, znalazłem jakieś tam artykuły, coś tam, forum, jakieś tam strony i tak dalej, to się szczerze mówiąc wciągnąłem i teraz no, no, no kombinuję, może coś się uda napisać, dzisiaj myślę, że w piekielnej porcji prozy będzie coś właśnie z tym bankowego może to moje, coś co napisałem no i co aha, jeszcze trzeba dokończyć, tak znaczy, Steenbach ma kilka takich od, odmi odmian jeszcze w środku w sobie, których ja jeszcze nie poznałem za dobrze, no bo nie miałem skąd zwyczajnie. Mnie się jak na razie najbardziej podobają takie peryferie ludzi, e, nie, nie, nie, ludzi, ogólnie peryferie e, historii odbywających się w przestworzach, ludzi latających gigantycznymi statkami, do których podczepione są balony, jak takie aeroplany i tak dalej. To mi się po prostu bardzo, bardzo podoba, nawet nie wiem czemu. Po prostu no, no, są takie rzeczy, które wam się podobają, a nie, nie możecie zidentyfikować dlaczego, zgadza się? No to ja tak właśnie mam z tym gatunkiem takich typowych areoplanów, takich wielkich sterowców, pod których podczepione są typowe statki z epoki właśnie wiktoriańskiej, albo nawet trochę wcześniej. Taki, taka normalna, nie wiem, na przykład yy, jakaś galera czy coś i zamiast żagli ma, ma dziesiątki lin podczepionych do gigantycznego balonu. To jest po prostu yy, świetne a i dziwne zarazem. Mnie się to osobiście podoba. Nie wiem jak Wam, może Was nudzę już od 18 minut, no może trochę mniej, bo jeszcze był ten wstęp, może już od 18 minut Was po prostu zanudzam kompletnie tym, co mówię, ale mnie się to było, po... o, ale fajna muzyczka. Przepraszam za krótką przerwę, ale zaczęło się One Planet at a Time, która to muzyczka jest na samym początku każdej rozgrywki Supreme Commander'a i po prostu musiałem się chwilę przysłuchać. I teraz nie pamiętam na czym skończyłem. Zaraz sprawdzę i wracam. Aha, to już wiem, znaczy się kończyłem w sumie już. Um, nieważne, przepraszam bardzo, przerwa. Um, tak, jeszcze może powiem, albo nie, nie powiem, tego już nie powiem. Um, zachęcam wszystkich do poszukania trochę informacji o tym steampunku, żebyście chociaż na własnej skórze poczuli, co to jest, um, jak to może wyglądać, jak to można, jak to może, no jak można się fajnie rozsmakować właśnie w takim, w takim czymś. Mnie się to podoba, nie wiem... Nie wiem jak długo, ani jak bardzo się w to zapadnę, ale na razie nie zamierzam rezygnować. Więc dajemy muzyczkę głośniej, może dosłuchamy do końca tego, nie, za długie trochę. I przechodzimy do piekielnej porcji prozy. Tak, witam w piekielnej porcji prozy. Trochę przydługi przerwnik, ale już mi się nie chciało tego usuwać, a półtorej minuty to chyba trwało. Dacie radę. Ehm, zresztą już, już to, przez to przyszliście. Ehm, dzisiaj poczytamy sobie e, tego mojego steampunka całego. W sumie to już było na forum. Kilka osób to czytało, więc ci Ci, co czytali, muszą się jeszcze raz przemęczyć. Ta wersja jest bez poprawek. Miałem gdzieś wersję z poprawkami już, które mi Lux wytknął błędy. Ponoć są bardzo długie i męczące zdania. Ale no jakoś przebrzniemy, mam nadzieję. Wersja z poprawkami gdzieś się zapodziała, bo przed chwilą zmieniałem system. znaczy przeinstalowywałem, więc po prostu... Jeszcze jest mały bałagan tutaj wszędzie, muszę to ogarnąć, ale najpierw trzeba nagrać od podcast, nie? Jak już się za coś człowiek bierze, to się bierze, a nie będzie się obijał. Więc steampunk, nie ma tu jakiegoś określonego tytułu, bo jeszcze nie wiem do końca o czym to będzie. Znaczy w sumie wiem, ale nie wiem jak się potoczy fabuła. Mniejsza, mniejsza, mniejsza, po prostu zaczynamy czytać. Wiatr wiał tego dnia z, zadziwiają z zadziwiającą siłą, uderzając w twarz młodzieńca, smagając go ostrym niczym bicz chłodnymi podmuchami. Mike jednak był już przyzwyczajony do takich warunków, więc bez słowa ruszył na mostek, do steru i odwiązał dwie liny przywiązane do drewnianego koła, które natychmiast zostały wciągnięte pod pokład, pozostawiając po sobie tylko dwie ziejące w podłodze dziury, niewiele większe niż sam sznur. Faktycznie bardzo długie zdanie, przepraszam. Mike był młodym handlarzem kursującym między miastami położonymi wzdłuż 40. południka. Mimo zaledwie 3-letniego trzydzie... stażu zdołał się dorobić małej fortunki, którą przeznaczył jednak na zakup nowego statku ze znacznie większym udźwigiem, dzięki któremu mógł zabierać na pokład więcej towarów, a co za tym idzie zarabiać więcej w krótszym czasie. Aeroplan ochcił mianem Złotego Podmuchu, wbrew namowom swego wspólnika, który zdecydowanie wolał nazwać bardziej bojowy, jak Podniebny Morderca, Podbój Niebios czy Parowy Pogromca. Mike wyglądał jak zwyczajny handlarz z jego czasów jak każdy zwyczajny handlarz z jego czasów wyglądać powinien. Wysoki, czarnowłosy gentleman, odziany w białą, bawełnianą koszulę, skórzaną kamizelę, obwieszony dziesiątkami sakiewek, które wypełnione były różnymi próbkami dóbr, które sprzedawał powtórzenie przepraszam oraz sprytnie schowanymi kieszonkami z pieniędzmi. Na głowie nosił skórzany czepiec z przyczepionymi na delikatny pasek z piórem, z przyczepionym na delikatny płócienny pasek z piórem wiecznym oraz obowiązkową parą gogli. Naprawdę okropne są te zdania. Zaraz będzie trochę akcji, to przejdzie. Jedno lewe oko zasłonięte było tylko grubą, lecz nie zniekształcającą obrazu płytką, natomiast drugie okute było dziesiątkami soczewek schowanych pod miedzianą powłoką, składaną i łatwo regulowaną. Prawy obiektyw miał też miał kilka przesłoń i przybliżeń, pomiędzy którymi można było bardzo szybko i wygodnie wybierać, a na wypadek gdyby żaden z gadżetów nie okazał się odpowiedni, Całość zamontowana była na obrotowym zawiasie, który pozwalał na zmianę okula okularu na jeszcze dokładniejszym. Ponadto z ponad lewej strony gogli na miedzianym wysięgniku zwisała lupa o standardowym przebliżeniu. Mimo masywności całej konstrukcji Mike wcale nie zwracał uwagi na jej ciężar. Zwyczajnie przyzwyczaił się już poprzez wieloletnie noszenie tego urządzenia na głowie. Teraz jednak cała ta aparatura spoczywała solidnie, solidnie przytwierdzona do czoła, by nie ograniczać widoczności i pozwolić na swobodne rozglądanie się po okolicy. Złoty podmuch wznosił się tuż ponad warstwą, warstwą chmur, sunąc po nich delikatnie, jakoby nic nie ważył. I faktycznie, wypadkowa masa, biorąc pod uwagę potężną wyporność balonu nośnego, zawieszonego ponad kadłubem, była równa zero. Na mostek, spokojnym krokiem, wszedł wspólnik Majka, Tom. Ziewnął głośno, przeciągnął się i złapał za ster, zastępując towarzysza, by ten mógł prześledzić mapy i zajrzeć do maszynowni. Tylko Mike znał się na kartografii i był znacznie lepszym mechanikiem niż Tom. Handlarz zszedł po drewnianych schodkach i otworzył okute żelazem drzwi, wchodząc do ciepłego i gościnnego gabinetu. W kominku palił się wolno szczapy drewna, wypełniając pomieszczenie słodkim, aromatem palonego dębu. Mike stanął przy stole, na którym leżała mapa i zaczął ją studiować. Okropne... Wyliczył odległość jaką przebyli w ciągu nocy, zaznaczył stosowne punkty i przeciągnął pomiędzy nimi linie. Sprawdził jeszcze dokładnie odległość od najbliższej wieży portowej i zostawił mapę. Otworzył niewielkie drzwiczki z pięknie wygrawerowanym napisem maszynownia i ruszył krętymi schodkami w dół. Nagle zrobiło się bardzo głośno. Potężne tłoki poruszając się w cylindrach robiły mnóstwo hałasu nawet pomimo wielkich ilości smaru który je otaczał. Ponadto cała para przemieszczająca się w rurach, napędzająca całą machinę, syczała złowieszczo, ulatniając się zaworami bezpieczeństwa, co jakiś czas wypuszczając obfite kłęby dymu. Mike podszedł do wskaźników i popatrzył, przypatrzył się im dokładnie. Węgiel się kończył, jednak powinien jeszcze wystarczyć, by dotrzeć do docelowej wieży portowej. Temperatura była w normie, poziom sparu minimalnie zbyt mały, jednak wciąż do zaakceptowania. Woda w kotle zaczynała się kończyć, więc handlarz otworzył jeden z kilkudziesięciu zaworów wyrastających ze ściany, uzupełniając brak. Jak mógł się spodziewać, temperatura i ciśnienie w kotle nieco zmalały, jednak już zaczynały rosnąć. Niedługo nowa dostawa pary da im nieco więcej mocy i być może skróci podróż choć o kilka cennych minut. Mike uśmiechnął się do siebie spoglądając na znakomicie działającą machinerię. Wszystko miało swoje miejsce, spełniało swoje zadanie najlepiej jak potrafiło. Każdy trybik, każda śrubka, każdy nawet najmniejszy element był równie ważny i pozwalał całej maszynie pracować tak jak powinno. Nagle Mike stracił grunt pod nogami, upadając boleśnie na stalową podłogę. Pierwsza rzecz, która przebiegła mu przez myśl, gdy tylko zorientował się co się stało, było sprawdzenie czy jego gogle są całe. Zrobienie ich zajęło mu wiele miesięcy, a stracienie ich przez nie uwagę byłoby najgorszą rzeczą jaka mogła się stać. Na szczęście wszystko wydawało się działać jak należy, więc Mike postanowił wstać i szybko pobiec na mostek, by sprawdzić co się stało. Wybiegł przez okulte żelazem drzwi, wypadając na zewnątrz. Nie musiał już pytać Toma co się stało, mógł na własne oczy zobaczyć co wywołało tak potężny wstrząs. Dziesiątki samolotów o rozmaitych kształtach latały wokół aeroplanu wypuszczając pojedyncze serię ze swoich karabinów. Na szczęście poszycie balonu wciąż trzymało, jednak jedna z burt była solidnie uszkodzona. Nie myśląc zbyt długo, mężczyzna podbiegł do najbliższego stanowiska karabinu Gatlinga i nacisnął spust. Nic się jednak nie stało. Spróbował ponownie i wtedy dopiero do niego dotarło. Tuż pod zniszczoną burtą przebiegała instalacja doprowadzająca parę do mechanizmu obracającego lufy, dlatego teraz nic się nie działo. Mike natychmiast chwycił ze korbę wszczepioną z boku i zakręcił nią najsilniej jak potrafił. Pierwsze kule wyleciały z luf, pędząc w stronę przeciwników i dziurawiąc ich poszycia. Tom w tym samym momencie zaczepiał liny do koła, włączając mechanizm autopilota, utrzymując stały kurs i podbiegł do stanowiska na drugiej burcie, również kręcąc korbą i posyłając powolny, ale stały grad kul w stronę przeciwnika. Samoloty uformowały się w ciasną formację, uderzając od lewej burty, przy której stał Mike. Z lewej burty, szybko! wrzasnął handlarz, a Tom natychmiast doskoczył do jednego z karabinów i strzelając razem ze swoim przyjacielem do nadciągającej formacji samolotów. Do nadciągającej formacji samolotów. Udało im się strącić zaledwie 4 z 14 samolotów. Ich musi być mniej. No przepraszam, no... Trochę za dużo 14 samolotów na dwóch ludzi. Zapomnijcie o tym, jest ich mniej, nieważne, co teraz przeczytam, jest ich mniej. Natomiast napastnicy strzelając wściekle w lewy silnik, wyłączyły go zupełnie, sprawiając, że para poczęła wydostawać się na zewnątrz w wielkich ilościach. – Idź to napraw, ja spróbuję ich powstrzymać – krzyknął Tom do Mike'a, biegnąc na wyższy pokład, by usiąść za sterami działa Tesli. Mike kiwnął głową i pobiegł w stronę silnika, wkładając wiszący nieopodal kombinezą termoodporny. Podszedł bliżej, a strumień pary uderzył go prosto w twarz. Na szczęście kombinezą wytrzymał tak, potę tak potężną dawkę ciepła, rozprowadzając je. Zrobiło się nieco goręcej, jednak Mike nie zwracał na to uwagi, łapiąc za zapasowe części i potężny francuski klucz. Z oddali dobiegł go dźwięk ładujące, ładującej się turbiny, turbiny wysoko napięciowej, a po chwili długi, niebiesko-biały piorun przeszył powietrze, niszcząc pierwszego napastnika. Chwilę potem udało mu się wreszcie załatać przeciek, choć prowizoryczne połączenie nie obiecywało zbyt pewnego transportu pary. Mimo wszystko Mike zrzucił kombinezon i ruszył na mostek, by zmniejszyć obroty i nie dopuścić do kolejnej awarii. W tym samym momencie napastnicy, tym razem dziesiątka, ponownie znowu, znowu, mniej ich jest, po prostu jest ich mniej. Ponownie uformowała bojowy szyk nacierając na prawy silnik. Tom zaczekał, aż działo w pełni się naładuje i wystrzelił potężnym strumieniem energii elektrycznej w stronę przeciwnika. Uderzył w dwójkę pędzących z przodu samolotów, sprawiając, że pochłonęła ich wielka ognista kula. Iskra jednak przeskoczyła na dalsze samoloty, rażąc pilotów i wzniecając wielki kłąb pary, który spowił całkowicie formację. Mike stanął przy stanowisku karabinu Gatlinga, czekając na jakiś cel. Nic się jednak nie pojawiło. Miast z tego z białej chmury wypadli pozostali piloci wraz z ich maszynami, lecąc bezwładnie w dół. Para poczęła się wznosić do góry, a wszystko w jednym momencie ucichło. Generator dzia działa Tesli powoli stanął i Tom podszedł do Mike'a stojącego teraz na mostku. Kto to był? szepnął cicho. Nie wiem, to nie pilaci, nie mieli oznaczeń. Więc kto? Rebelianci? Przecież, domor, dwo, przecież wojna domowa Kessie jest ponad 40 tysięcy 40 metrów stąd. To nie rebelianci. To, byli, to były maszyny. Mike sam przeradził się swoich słów, a później w ciszy pod, poszedł, podszedł do koła sterowego, odczepiając liny i ustalając nowy kurs. Lecieli prosto na istnie, ich, mie ich miejsce przeznaczenia. gadanina poprozowa. Nawet muzyka miejsca nie pasowała do tego tekstu, nie? Nie wiem, ja tam nie słyszałem za bardzo. Mniejsza z tym. Co by tu powiedzieć o gadaninie poprozowej? Zaraz się soundtrack zmieni na Supreme Commander 2. Zmieniamy wersję. No i co? Może powiem, dlaczego tak długo nie było podcastów? Myślę, że umarło to wszystko głównie przez to, że po prostu nie było pomysłu na, na część techniczną, bo robienie tego podcastu bez części technicznej, no, mija się z celem, tak? Nie było pomysłu na część techniczną i nie było, nie było czasu, to to chyba trochę ważniejsze, bo swego czasu... Teraz już jest trochę spokojniej, teraz to w ogóle są święta, więc jest luźniej, ale swego czasu ja naprawdę nie miałem w ogóle chwili spokoju, Ledwo żeby coś popisać, cho chociaż i to nie zawsze Więc no, no, no podcast musiał zejść na dalszy plan No i w, w końcu zanikł zupełnie Myślę, że to jest takie może trochę znudzenie znużenie tym, tym, tym ciągłym nagrywaniem i robieniem tego praktycznie na siłę Nie wiem, po prostu nie wiem Ale no, umarło, a teraz jest reaktywacja tak? I fajnie, fajnie, że się reaktywuje, Fajnie będę miał co robić Wakacje, które niedługo nastąpią już Mamy co dzisiaj jest 21 kwietnia. No to, to, to prawie wakacje. Jeszcze. Dwa miesiące jeszcze? Miesiące, pomijając luksa, to jeszcze jest dwa miesiące chyba. Ehm, no więc co jeszcze? No tak trochę by pogadać wypadało. Ehm, przepraszać już nie będę, bo przepraszałem. A, właśnie, nie wiem powiedzieć o, o nowym blogu, ehm, bo teraz odcinki podcastu będą umieszczane na blogu. Będ jeśli mi się wszystko uda dobrze zrobić, nie wiem jeszcze, bo muszę najpierw nagrać, zaploidować i dopiero dopiero będą kombinować z tymi plikami. Jeśli mi się uda, to w każdym wpisie nowego odcinka będzie krótki opis odcinka, będzie odtwarzać, że można sobie posłuchać online i będzie oczywiście link do ściągnięcia. Nie wiem tylko jak to zorganizuję jeszcze, ale mam fajny tutorial gdzieś tam na pewno i się coś zrobi dalej. Chciałbym poprosić wszystkich słuchających w tym momencie, żeby jeśli mają jakikolwiek pomysł, co można by powiedzieć w podcaście, może jakiś tekst, ostatnio, znaczy w poprzedniej serii zupełnie nie wychodziło to wysłanie waszych tekstów, więc jeśli ktokolwiek ma jakiś pomysł, a może nawet chciałby nagrać cał cały odcinek albo część odcinka, to, to, to zapraszam, po prostu nagrajcie, albo wyślijcie te pomysły do mnie na maila albo na PW maila podawałem, jeszcze podam jeszcze raz jeszcze podam jeszcze raz, jakiej to głupie głupie będę, przepraszam um, dr1313 małpa gmail.com dr1313 małpa gmail.com albo na PW na, na fora.pl do YoungRiterra um, no, no i tyle no, wysyłajcie, no bo jak nam zabraknie tematów, to znowu będzie to szło okropnie, powoli i źle. A nie o to chodzi. Nawet jeśli, jeśli coś, już niby, coś już wiecie, coś chcecie zaproponować, no to e, no to może my jakoś to z luksem rozwiniemy. tak? E, może w jakiś sposób e, po prostu powiemy coś od siebie, powiem co o tym sądzimy, powiem coś więcej. No, no, no na pewno coś, coś się da wymyślić. E, więc nawet jakieś takie słabe czy głupie według was tematy wysyłajcie wszystko bo to się po prostu przyda właśnie, o, jeszcze możecie wysyłać na przykład na forum, na forum www fora.pl, jest specjalny, specjalny dział podcastu gdzie, gdzie można tam te swoje sugestie dawać więc tam też możecie pisać przy okazji się posty naliczą, jeśli komuś na tym zależy żeby zostać na przykład zaczątkiem legendy, czy tam legendą czy nie pamiętam jakie to są rangi ehm. No więc tak, co jeszcze? Chciałbym wszystkich zachęcić do pisania. Nawet jak nie ma czasu, wygospodarować sobie 10 minut, później pójść spać, 10 minut wcześniej wstać, czy pół godziny, czy godzinę. Ale piszcie, bo jak nie piszecie, to automatycznie wasz styl, wasze umiejętności spadają i to bardzo szybko. Ja nieraz miałem takie dłuższe przestoje. No może dłuższe, rozumiem, dłuższe rozumiem, czyli powiedzmy tydzień, dwa. Bo znaczy o wiele więcej niż to mi się nie zdarzało, ale już po tych dwóch tygodniach czuć było poważny spadek moich umiejętności, które jednak dość szybko wracały, ale i tak to, były, to było powiedzmy, nie wiem, 10-15 stron takiego powrotu do formy, żeby, żeby po prostu, no żeby wrócić do tego poprzedniego poziomu no i no to jest zawsze 15 stron mniej które można by poświęcić na pisanie czegoś dobrego już, albo na ćwiczenie czegoś nowego więc no szkoda tracić chociażby i tych 15 stron, no bo jeśli będziecie mieli takich przestojów dwa w ciągu roku, no to, to nie jest wielka strata 30 stron w ciągu roku, to nie jest dużo ale jeśli takich przestojów będzie mnóstwo, będziecie mieli takie przestoje co chwila, albo będziecie mieli jeszcze dłuższe przestoje, to pewnie wymaga więcej ćwiczeń żeby powrócić do formy, no to, to to nie ma sensu. Wtedy też tutaj trzeba znaleźć złoty środek. W pisarstwo jest o tyle trudne, że niemalże wszędzie trzeba znaleźć złoty środek pomiędzy jedną skrajnością a drugą, czyli na przykład kompletnym niepisaniem przez dwa tygodnie, żeby wena wróciła i tak dalej, a ciągłym pisaniem na siłę. Bo pisanie na siłę też nie jest dobre, bo was to po prostu zniechęci do pisania, to jest jeszcze gorsze, no bo nie będzie mieli w ogóle chęci. Jak z tego co wiem teraz Lux ma, bardzo chce pisać, ale po prostu mu się nie chce. Znaczy taki trochę paradoks. Ma chęci, ma wenę, ma pomysł, a coś go odrzuca, zniechęca do pisania. No, no i to powoli mu podobno przychodzi, ale no to, to nie jest fajna, fajna sytuacja. Kto by tak chciał? Więc co tu jeszcze można? Aha. Będę miał dla Was małą niespodziankę, jeśli, jeśli się tylko uda to od następnego mojego odcinka, bo teraz teraz jest albo mój odcinek drugi, albo ja zaplojduję pierwszy i drugim odcinkiem będzie odcinek Luxa, więc w takim razie odcinek trzeci, jeśli wszystko pójdzie po mojej myśli, to będzie odcinkiem z niespodzianką. Jaką nie powiem, bo to niespodzianka jest jednak. Eee, ale no co? Eee, no zobaczycie. Będziecie mieli jakiś tam powód, żeby wrócić, nie? Żeby zaglądać na to, na blog, czy właśnie e, zasubskrybować, bo tam będzie taki przycisk, nie wiem dokładnie jak, jeszcze się nie bawiłem za bardzo na tym blogu, e, będzie przycisk e, zasubskrybuj, czy RSS, czy coś takiego, klikacie i to Wam automatycznie dodaje do listy, bo to jest jak, jak sama nazwa mówi Really Simply Subscribing, czyli bardzo proste subskrybowanie, wystarczy kliknąć, potwierdzić i jesteście zasubskrybowani. I jeśli pojawi się jakikolwiek nowy post, i to będzie najpewniej nowy odcinek, od razu was o tym powiadomię. Jeszcze pewnie będę pisał na forum o tym przez jakiś czas, zanim się to wszystko wdroży, ale... Ale... Zawsze tak wygodniej mieć już... wiadomo. Yy, wiadome. Mógłbym jeszcze to jakoś tam... Nie, to jest trochę... Wykracza poza moje umiejętności obsługi komputera, żeby stworzyć osobny kanał RSS. I żebyście mogli to sobie ściągać jakimś programem, ale... No, na razie nie będę kombinował, na razie jest jak jest. Znaczy będzie jak będzie, bo jeszcze się za to nie zabrałem. Co jeszcze można by tutaj pogadać? Fajnie się tak gada, muszę wam powiedzieć. Musicie tego spróbować. Naprawdę mm, nagrywanie podcastu, nawet jeśli miejscami bywa ciężkie wymyślenie tego tematu, znalezienie czasu na to, bo mamy coraz mniej czasu, to nie chodzi tylko i wyłącznie o szkołę, ale o cały świat, który się bardzo, bardzo szybko zmienia, Niekoniecznie na lepsze, ale to jest, to jest materiał na zupełnie inną gadaninę poprozową o tych wszystkich zmianach. To też można by pogadać. Jeśli będziecie oczywiście wyrazicie taką chęć, ja mogę się tutaj rozgadać na temat yy, tego, jak ten świat się zmienia i dlaczego na gorsze według mnie. Bo to jest dość długi temat. Może to będzie właśnie w tym odcinku trzeci. To nie głupie jest. Więc jak nie zapomnę, a nie zapomnę, bo zaraz sobie zapiszę, nawet gadając, zobaczymy jak to wyjdzie. Gadam i zapisuję. Nie. Co w dół? OK. Nowy. Okej, okay, dokument tekstowy. Więc co tam być? O Gadam. O. Ok. Odcinę. Trzy. Bardzo ładnie, zapisujemy, żeby nie zginęło nigdzie. Reminder. Okej, okay. taka mała przerwa techniczna. No co, mówię wam jeszcze raz, wysyłajcie albo pomysły, albo nagrywajcie sami odcinki, jeśli chcecie jakiekolwiek podkłady, takie jak teraz leci, to, to się odzywajcie, ja wam dam linka. Czy powiem tytuły, i tak dalej. Co możecie sobie ściągnąć? Bo to, to, to wiadomo, mile jak coś gra w tle. Yy, coś, co przerywa tą nieznośną ciszę. Yy, no i co tu więcej powiedzieć? No, coś trzeba jeszcze powiedzieć, bo jest 43 i 30. Trochę. 43 minuty. No i trochę mało. Mało. Znaczy, no jak na pierwszy odcinek od takiego czasu, to nie jest tak mało, ale jednak no cóż. Mm. no o tym właśnie o tym świecie całym można by się rozgadać ale to wtedy dzisiejszy odcinek by wyszedł na dwie godziny normalnie to to, to, to nie jest za dobre e, jeszcze tak, zrobię zagadkę nie zrobię no bez jaj ja już nie pamiętam jakie tam były Zobacz, jakie były części odcinków ja tutaj mam tak, część techniczna gadanie naprozowano bez jaj piekiel napróca prozy. Ile tylko? Zagadka? Gdzie to jest? <głos> nie pamiętam jakie były części. Dobra, nieważne. To zagadkę jeszcze zrobię dzisiaj, może coś się uda. To będziecie mogli pozgadywać, poodpowiadać. I co? I chyba będę już kończył, bo to tak się kończyło, nie? Była zagadka, trochę słuchania muzyki, tego co mi zostało z podcastu, nie wiem ile to jeszcze jest, a do 50 paru minut jest, damy radę, i dalej upload, dobra, e, więc na razie zostawiam was z piękną muzyką kającą w tle, a sam idę wymyślać zagadkę. że w wielkich boleściach powstała ale ale jest długa może być ciężka do odgadnięcia co i jak, ale może podołacie, powodzenia życzę syczy i świszczy kołem porusza, niby ulotna wątła niby dusza powtórzenie cholera siłę ma wielką, gdy wi<li> się w rurach zmusią do współpracy, pozamykaj w murach na kieruj na koło, niech ciężko pracuje cóż to jest takiego? ja się zapytuję Raz? Syczy i świszczy, kołem porusza. Niby ulotna, wątła, niby dusza. Siłę ma wielką, gdy wije się w rurach. zmusią do współpracy, pozamykaj w murach. Nakieruj na koło, niech ciężko pracuje. Cóż to jest takiego, ja się zapytuję? Zobaczycie, czy odgadniecie co miałem na myśli? Oby. <śmiech> Jak nie, na no to co, co się stanie? No nic się nie stanie. Może po prostu moja zagadka była do D, albo była za trudna albo nieważne Może jakieś tam zawsze urozmaicenie programu, można powiedzieć, podcastu i zawsze e, zawsze to jakiś powód do, do komentowania bądź pierwszy, nie? czy pierwsza, przepraszam, bardzo drogi panie e, więc tak, to już będziemy kończyć e, ja życzę weny zapraszam do słuchania podcastu pod klawiaturą, dalszych odcinków i wcześniejszych, jeśli to jeśli nie, czy, nie słuchaliście poprzednich. Ehm, co jeszcze? No tak, zapraszam do słuchania innych polskich podcastów, bo też jest, jest czego słuchać. Mało tego jest, mało, ale jednak coraz bardziej się to rozrasta. Mogę polecić z własnej strony masę krytyczną ehm, Martina Lechowicza. Ehm, taki do, rozrywkowy, odwyk Taki o Bogu po ludzku, jak to się sam reklamuje, czy też kontestacja Radio Ludzi Wolnych, to już takie bardziej prawdziwe radio, audycje są chyba codziennie, są jakieś audycje na żywo, a radio gra praktycznie od 6 rano do 24, czasem dłużej jak jest Teoria Chaosu, a i tak wszystko można ściągnąć, więc słuchajcie no na pewno jest tego jeszcze wiele więcej Jakieś tam jest nie tylko dla orów lubię kiedy pada to już chyba nie działa yy, naprawdę sporo tego jest ale no, wystarczy chwilę poszukać i już macie co robić na przykład podczas podróży yy, bo podcasty są chyba stworzone głównie po to żeby służyły jako wypełniać czasów podróży czy jak, jak, jak się nudzicie chociaż takie słuchanie podcastu leżąc, leżąc na łóżku na przykład to, to trochę jest marnotrawstwo czasu, chociaż sam tak robię. Często, yy, jak nie mam już co robić, na nie mam jak pisać, nie mam ogólnie co robić, to składę się po prostu i słucham. Albo wieczorem, jak już zamiast oglądać telewizji głupiej, jakichś filmów milion razy powtarzanych, to wolę sobie posłuchać podcastu, tak? Coś nowego, zawsze może czegoś się dowiem. Yy, więc i Wam to polecam, bo no, no, rozrywka jest bardzo fajną alternatywą do wszystkiego co można innego robić chociaż nigdy u mnie przynajmniej nie będzie konkurowała z pisaniem, jeśli mam wybra wybrać podcast albo pisanie jeśli mi się chce i mam siłę na to to, to oczywiście wybierę pisanie tak więc już dłużej nie przedłużając bo 50 minut podkład się kończy nie będziecie mieli czego słuchać e, więc mm, zapraszam do słuchania proszę o komentowanie tego odcinka i wszystkich innych znaczy, może tych z pierwszej serii niekoniecznie, tych, tych z drugiej bardziej. Um, a zapraszam do komentowania, zapraszam do wysyłania nam, mnie albo Luxowi pomysłów na, na kolejne odcinki, albo nagrywanie jakichś części, albo całego nawet podcastu, tylko no, zachowajcie mniej więcej tą formę podcastu pod klawiaturą, um, albo nagrajcie tylko jedną część. Ja to wmontuję, jeśli to się będzie do czegoś nadawało, a daję głowę, że, że nawet po drobnych obróbkach Cisnę to choćby nawet było najgorsze na świecie. I najwyżej się do tego odniosę jeszcze. Więc dziękuję bardzo za słuchanie. Zapraszam na... Jeszcze tam jest kilka minut dosłownie. No, bardzo kilka minut. Ja może jeszcze coś dodam. Słuchania podkładu i... No i tyle. I jeszcze raz dziękuję bardzo i miłego słuchania.